Bachlawi 1926-1979 Allah jest ścierpliwymi. O wy, którzy wierzycie, poszukajcie pomocy w cierpliwości i modlitwie. Zaprawdę, Bóg jest ścierpliwymi. Koran Jak zwykle zimą lodowaty wiatr hulał po płaskowyżu. Stolica była wyludniona, co zamożniejsi jej mieszkańcy zdążyli już uciec. Strajki sparaliżowały życie w całym kraju. Tuż nad dachami przeleciał helikopter. W pewnym momencie wzbił się wyżej i zawisł na parę chwil bez ruchu, aby umożliwić swoim pasażerom ostatnie spojrzenie na rozległe miasto, usytuowane na wzgórzach i dolinach po czym zawrócił i wylądował przed pawilonem królewskim na lotnisku Mechrabat. Oficer Gwardii Honorowej podszedł do szczupłego, drobnego mężczyzny w prostym, szaro-czarnym garniturze, który spojrzał w niebo, jakby chciał określić pogodę, i dopiero potem zwrócił się do salutującego mu oficera. — Niech pan czyni to, co uważa za konieczne, mam tylko nadzieję, że nie będzie już więcej zabitych. Oficer po raz ostatni oddał honory swojemu suwerenowi, następnie dostojna para przeszła powoli po rozesłanym przed nią czerwonym dywanie i weszła na pokład cesarskiego samolotu. Była godzina druga po południu, 16 stycznia 1979 roku. Podczas gdy czterosilnikowy samolot z szachem za sterami wzlatywał w górę, Radio irańskie podało komunikat o opuszczeniu kraju przez jego władcę. Ludzie zareagowali entuzjastycznie, wybiegali z domów, wznosili radosne okrzyki, tańczyli na ulicach, trzymając nad głowami portrety swojego nowego Mesjasza, Ayatollaha. Nie milkły klaksony aut. A nagłówki gazet informowały na całą szerokość strony. Szach odleciał. W 1878 roku, gdy pewnemu ubogiemu podporucznikowi w górskim ustroniu urodził się syn, Persja była najbardziej zacofanym krajem na Środkowym Wschodzie. Zacofany był też tamtejszy lud, będący mieszaniną rozmaitych grup etnicznych, powstałą w wyniku licznych inwazji dokonywanych w przeszłości przez Sumerów, Babilończyków, Asyryjczyków, Greków, Rzymian, Arabów, Mongołów, Kurdów i Turków. Wszyscy wnosili do kultury Persji swoje języki i obyczaje, religię i prawa. Persja stanowiła tygiel dla zwalczających się wzajemnie plemion ze stepów Azji Centralnej. Integracja tych grup stała się marzeniem każdego z kolejnych szachów. Dynastia Kadżarów 1794-1925 sprawowała władzę w pewnym sensie pozorną. Kraj posiadał mało dróg. Podróżowanie, jeśli w ogóle było możliwe, wiązało się z wieloma niebezpieczeństwami, ponieważ na każdym kroku czyhali bandyci. Nie istniała żadna armia. Systemy wychowawcze i prawne znajdowały się w silnych rękach mułów, którzy swoją pozycję utożsamiali z prawem do podejmowania decyzji za innych, do narzucania swoich instytucji i swojego stylu życia. Taki model przywództwa nie sprzyjał budowaniu lub utrwalaniu ładu społecznego i stabilnego pokoju. Z tego regionu były konflikty na tle religijnym. Religia wyznawana przez większość mieszkańców, islam, uległa rozpadowi na dwa wrogie wobec siebie nurty — sunnitów i szyitów. Byli jeszcze zbuntowani Kurdowie, a w górach, w pobliżu jest przetrwały resztki wyznawców pierwotnego perskiego kultu Zaratustry, którzy ciała swoich zmarłych pozostawiali na wieżach sępom na pożarcie. Prawdziwymi władcami tych terenów byli jednak Rosjanie i Brytyjczycy, którzy dążyli do rozszerzania swoich kontaktów handlowych, co wymagało bezpiecznych dróg z Europy przez Persję do Afganistanu, a stamtąd przez przełęcz Hyber do Indii. Zdłuż tego szlaku powstały liczne faktorie handlowe, skupiające wokół siebie niewielkie osady ludzkie. W 1872 roku brytyjski magnat kolejowy Julius de Reuter wygrał z starem Rosji dosłownie o włos rywalizację o wyłączne prawo budowy linii kolejowej w Persji. Ale same szyny i drogi nie powodowały jeszcze, jak to miało miejsce na zachodzie, narodzin dużych osiedli o charakterze rolniczym. Nie sprzyjały temu ani bezmiar krainy, ani kamienista gleba. Bezprawie szerzyło się nieprzerwanie, a gdy zaczęło ogarniać stolice, szach kadżarski postanowił utworzyć kozackie oddziały porządkowe, wyćwiczone i dowodzone przez oficerów carskich. Piętnastoletni Reza Pachlawi zgłosił się na ochotnika do takiej właśnie brygady i w krótkim czasie zdołał wspiąć się wyżej w tamtejszej hierarchii. Na konferencji w Konstantynopolu w 1914 roku rząd brytyjski narzucił krajom Zatoki Perskiej, Irakowi i Iranowi opracowany przez siebie protokół. Rok później brytyjski generał Nixon pokonał armię turecką i posiłkujące jej oddziały w pobliżu Basry, po czym pociągnął do al kurna u wspólnego ujścia rzek Eufrat i Tygrys. Po likwidacji sułtanatu tureckiego Wielka Brytania dokonała arbitralnie podziału ważnego pod względem strategicznym regionu nad rzeką Szat al-Arab. Basra, na prawym brzegu rzeki, należała od stąd do Iraku, podobnie jak żyzne niziny Howejca, na lewym brzegu. W przyszłości miało to doprowadzić do gwałtownej eksplozji politycznej w stosunkach między obydwoma sąsiadującymi ze sobą krajami. I w konsekwencji do wybuchu straszliwej wojny 1980-1988. Po wybuchu I wojny światowej kadżarski szach jawnie poparł Niemcy. Na to nie mogła pozwolić przede wszystkim Wielka Brytania, gdyż jej flota stosowała już paliwo płynne zamiast węgla. Perskie źródła ropy naftowej musiały więc zostać zabezpieczone. Na mocy narzuconego szachowi układu z 1919 roku Persja stała się praktycznie protektoratem brytyjskim. W 1920 roku brytyjski generał Sir Edmund Ironside poinformował swój rząd o dobrym wrażeniu, jakie wywarł na nim pewien oficer, niejaki Reza Khan. Szaf Ahmed Ahmed Mirca nie należał do ludzi, którym można ufać, a wielki niedźwiedź Rosja, stanowiąca kolejne zagrożenie w tym regionie, była obecnie zaabsorbowana czymś innym. Wstrząsały nią bóle porodowe po rewolucyjnej wojny domowej. Dla Brytyjczyków, a zwłaszcza dla brytyjsko-perskiej spółki naftowej, nadeszła korzystna chwila. Postanowiono obsadzić pawi pawitron kimś zaufanym. Przed wyjazdem z Persji w 1921 roku generał Said poinformował Reza Khana, że mandatariusz Persji nie sprzeciwiłby się natychmiastowemu przejęciu władzy przez niego. Reza Khan zrozumiał sens tych słów i zadziałał błyskawicznie. Dnia 26 lutego generał Reza Pahlavi Khan wjechał na czele swojej brygady kozackiej do Teheranu i pozbawił władzy ostatniego z rodu Kadżarów, Szacha Ahmedę Mirce. Urząd premiera powierzył swojej marionetce, Saltanehowi, który przeprowadził głębokie czystki w szeregach starej szlachty, zastępując ją przyjaciółmi Rezy. Szach Ahmed Mirca udał się na wygnanie do Paryża, gdzie w 1925 roku abdykował. W grudniu 1924 roku generał Reza został obwołany szachem, a w kwietniu 1925 roku odbyła się koronacja. Jednym z jego pierwszych kroków na tronie było zamknięcie ust duchownym, których uznał za największą przeszkodę w procesie modernizacji kraju. Jego druga żona, Taj Olmolog, tak samo zawzięta, jak jej dostojny małżonek i dorównująca mu pod każdym względem, stała się kobietą wyemancypowaną. Za jej namową Szachreza zdobył się na doniosły i brzemienny w następstwach krok. Stawił czoło prawom islamu. Znosząc obowiązek noszenia czadry. Jego rozporządzenie przyjęło się w miastach, natrafiło jednak opory na prowincji, gdzie słowo muły nadal miało znaczenie. Mohammad Reza Pahlavi urodził się 26 października 1919 roku w Teheranie, podobnie jak jego bliźniacza siostra Ashraf. Jako dziecko dość słabe przebył kilka ciężkich chorób. W przeciwieństwie do siostry, nazywanej chłopcem w rodzinie Szacha, w okresie panowania jej brata dowiodła, że zasługuje na tę opinię, gdyż dziennie wspierała Szacha słowem i czynem w wielu trudnych chwilach. Następnie wychowywał się w szwajcarskim internacie. Dzięki ujmującej powierzchowności przygnęła do niego wkrótce reputacja kobieciarza, a kiedy jego romans z pewną pokojówką stał się zbyt głośny, Reza w pośpiechu został odesłany do domu. Z myślą o założeniu dynastii ojciec Rezy począł rozglądać się po całym Bliskim i Środkowym Wschodzie, szukając dla syna odpowiedniej narzeczonej. Najkorzystniejsze perspektywy zapowiadały koneksję z dworem egipskim i w ten sposób dziewiętnastoletni Reza poślubił córkę króla Egiptu, Fuada I, siostrę Faruka, późniejszego króla Egiptu. Księżniczka Fauzia wydała na świat dziewczynkę, nie dała jednak Rezie następcy tronu perskiego i rozczarowana musiała wrócić do pałacu ojca. Jej miejsce zajęła Soraya, żwawe i piękne dziewczę, które również nie mogło dać krajowi upragnionego dziedzica tronu. Spotkają los jej poprzedniczki. Kiedy zwolniła miejsce na tronie, Mohammed Reza. Już jako szach, w 1941 roku jego ojciec pod naciskiem Brytyjczyków i Rosjan przekazał mu koronę, ogłosił swój zamiar poślubienia 18-letniej katolickiej księżniczki włoskiej, córki ex-króla Umberto. Nie uznał nawet za stosowne upewnić się przedtem, czy i ona tego pragnie. Problem rozwiązano dyplomatycznie. Szach był muzułmaninem, a papież nie zezwoliłby na zawarcie takiego związku. Wiele osób odetchnęło z ulgą, przede wszystkim owa młoda księżniczka. Jednak dynastia Pachlawi nadal nie miała dziedzica tronu. Reza zdecydował się w końcu na młodą studentkę architektury, pochodzącą z drobnej szlachty perskiej. Farah Diba musiała wyjechać do Paryża, aby tam zadbać o stosowną dla jej nowej pozycji fryzurę i garderobę. Zwykła dziewczyna przemieniła się błyskawicznie w księżniczkę baśni z Tysiąca Jednej Nocy i 21 grudnia 1959 roku odbyła się olśniewająca ceremonia zaślubin, a w ciągu roku Farah Diba obdarzyła szacha gorąco upragnionym następcą tronu, nowym rezą. Rola ojca nie powstrzymała monarchy przed skokami w bok. Ku niezmiernemu zmartwieniu młodej cesarzowej szlach przejawiał nie tylko skąpą dozę dyskrecji w sprawach swoich romansów, ale również nienasycenie w tej sferze. W St. Moritz, gdzie posiadał wspaniałą willę, spędzał dni na narciarskich trasach zjazdowych, a noce w hotelu, do którego Madame Clot z Paryża wysyłała starannie wybierane ślicznotki. Szlachowi szczególnie przypadła do gustu modelka o bajecznej figurze i niebieskich oczach. Na imię miała Angie i długo cieszyła się względami szacha. Historia nowoczesnego Iranu to również dzieje ropy naftowej. Brytyjski łowca przygód William Knox Darcy uzyskał w 1901 roku od szacha z dynastii Kadżarów prawo poszukiwania, dobywania, transportowania i zbywania perskiej ropy naftowej z terenu całego kraju, Prócz pięciu prowincji na północy, aby nie prowokować tamtejszego sąsiada, potężnej carskiej Rosji. Interes z ropą naftową zdominowała, podobnie jak dziś, Wielka Siódemka, zwana też Siedmioma Siostrami. Standard Oil of New Jersey, Mobil Oil, Socal, Royal Dutch Shell, Texaco, Gulf Oil i BP. Na początku XX wieku John Rockefeller utrzymujący zażyłe stosunki z królami i prezydentami, utworzył na bazie swojego imperium Standard Oil, światowego monopolistę w przeróbce i transporcie surowej ropy naftowej. Jednak w 1911 roku amerykańskie ustawy antydrastowe, skierowane przeciw monopolom i wszelkim ograniczeniom konkurencji, zmusiły go do likwidacji spółki. Powstały z niej filie – Standard Oil of New Jersey i Standard Oil of California opanowały rynek. Dopiero w 1928 roku mocarstwa podzieliły między siebie światowe złoża ropy naftowej. Nie wciągając w to prawdziwych właścicieli czarnego złota, przydzielili sami sobie po określonej połaci ziemi, ustalając politykę cenową według zasady, ile rynek wytrzyma. Zyski, już poprzednio gigantyczne, osiągnęły teraz fantastyczny poziom. System funkcjonował doskonale, zwłaszcza w okresie straszliwego pożaru świata. Maszyna wojenna potrzebowała ropy naftowej. Tak jak wiek XIX był skazany na węgiel dla swoich parowozów, wiek dwudziesty wymagał ropy naftowej dla silników spalinowych. Bez tego surowca współczesny przemysł ulega paraliżowi. Szachperski pierwszy zrozumiał, że może chwycić w dławiącą garść przemysł i transport na całym świecie, a przede wszystkim całą machinę wojenną. Pierwszy szok dla niezagrożonego dotychczas monopolu Wielkiej Siódemki nadszedł bez uprzedzenia. W 1957 roku... Szach podpisał układ separatystyczny z ENI, włoskim przedsiębiorstwem naftowym, zgodnie z którym Włochy zainwestowały kwoty stanowiące 50% kosztów poszukiwania ropy, otrzymywały natomiast 25% wydobytego surowca. Ta koncesja wstrząsnęła kartelami naftowymi, ściślej mówiąc raczej zirytowała je, gdyż tworzyła niebezpieczny precedens. I rzeczywiście, już niebawem podobne umowy koncesyjne zostały zawarte z japońską Export Oil oraz francuską firmą Erab Elf. Było to karkołomne posunięcie, co musiał przyznać nawet Stary Szach. Skutek doktryny Pachlawi polityka zagraniczna stała się bardziej zaczepna, w mniejszym stopniu nastawiona na współpracę, bywała nawet dość lekkomyślna. W 1932 roku Reza I popełnił ciężki błąd, odwołując koncesję dla brytyjsko-irańskiej oil company. Mimo iż pod presją Wielkiej Brytanii musiał niemal natychmiast przedłużyć ją, jednak na dalsze 60 lat, Brytyjczycy stracili już zaufanie do człowieka, którego sami umieścili na tronie. W 1940 roku sytuacja jeszcze się zaostrzyła ze względu na fakt sympatyzowania Starego Szacha z Niemcami. Po zaatakowaniu przez Niemcy Związku Radzieckiego ich Huboty poczęły grasować po północnych wodach, zatapiając statki alianckie z zaopatrzeniem dla Rosjan. Za bezpieczniejszą drogę dostaw uznano więc szlak przez przełęcz na granicy radziecko-irańskiej. W 1934 roku Persja przybrała oficjalnie nazwę Iran. A gdy stary szach odmówił aliantom prawa do swobodnego korzystania z tej drogi, nastąpił kres jego panowania. W 1941 roku Związek Radziecki i Wielka Brytania dokonały interwencji zbrojnej w Iranie. Odsunęły od władzy starego szacha. Zmarł na wygnaniu w Afryce w 1944 roku i posadziły na tronie jego 21-letniego syna, który bezzwłocznie wypowiedział Niemcom wojnę. W ten sposób dyktat dwóch obcych mocarstw uczynił władcą Mohammada Reza II. Młody i niedoświadczony szach stał się miękkim woskiem w rękach Brytyjczyków i marionetką Rosjan. Albo też, jak zinterpretował to Winston Churchill, Wskazaliśmy dyktatora na wygnanie i posadziliśmy na tronie monarchę konstytucyjnego, który został zobowiązany do przeprowadzenia całego katalogu od dawna zaległych poważnych reform i zmian. W tym samym 1944 roku w wewnętrzne sprawy Iranu zaczęło ingerować jeszcze jedno mocarstwo – Stany Zjednoczone Ameryki. W krótkim memorandum do swojego sekretarza stanu, Cordela Hura, prezydent Franklin Roosevelt napisał — Mam chęć wykazać na przykładzie Iranu, co może sprawić bezinteresowna polityka amerykańska. To nagłe zainteresowanie Ameryki roponośnym regionem azjatyckim nie odpowiadało ani Wielkiej Brytanii, ani Związkowi Radzieckiemu. Plany radzieckie były precyzyjnie obmyślone. Wspierany przez Moskwę ruch niepodległościowy, Proklamował autonomiczną republikę na północnym wschodzie Iranu, a ożywioną działalność rozpoczęła prokomunistyczna partia Tudeh. Kiedy jeden z jej młodych członków, przy wsparciu kilku fanatycznych mułów, dokonał próby zamachu na szacha, w kraju wprowadzono stan wyjątkowy, a sądy doraźne wtrąciły komunistów do więzień. Jednak aresztowania jeszcze nigdy nie powstrzymały rewolucjonistów, więc również i tym razem rozruchy trwały nadal. W opinii Brytyjczyków i Amerykanów narastające niepokoje mogły zagrozić ciągłości dostaw ropy naftowej dla Zachodu i z tym problemem należało coś zrobić. Polityczną pozycję Szacha dodatkowo osłabiło powstanie Frontu Narodowego ze znacznym udziałem lewicy z odrodzonej partii Tudeh pod przewodnictwem Mohammada Mossadega przebiegłego polityka i zakulisowego inspiratora, który domagał się nacjonalizacji irańskiej ropy naftowej. Premier generał Rasmara skrytykował ten pomysł, tłumacząc, że Iran nie może unieważniać zagwarantowanych uprzednio koncesji. Cztery dni później Rasmara był martwy. Zastrzelono go, gdy udawał się do meczetu. Doszło do dalszych aresztowań, co wywołało falę strajków, które z kolei poważnie zachwiały gospodarką. Aby wyprowadzić kraj z tej ślepej uliczki, szach mianował Mossadegh'a nowym premierem. Już od 1908 roku Anglo-Persian Oil Company sprawowała kontrolę nad wydobyciem irańskiej ropy naftowej. Przez pół wieku przedsiębiorstwo to stanowiło narzędzie władzy brytyjskiej nad Iranem. Szok przyszedł w 1952 roku, kiedy sędziwy Mosadek zażądał nagle sprawiedliwego udziału swojego kraju w osiąganych zyskach. Rząd brytyjski zareagował w niezrozumiały sposób. Odmówił wszelkich pertraktacji w tej sprawie i odwołał swoich fachowców z rafinerii w Abadanie. — Bez pomocy naszych inżynierów nie dadzą sobie rady — tak sądził brytyjski minister do spraw energetyki. Mylił się. Iran kontynuował swoją politykę, a Anglo-Iranian Oil Company funkcjonowała należycie. W tej sytuacji rynki międzynarodowe zostały wezwane do bojkotu irańskiej ropy, a Mossadegh, aby uniknąć skutków takiego bojkotu, zawarł układ ze Związkiem Radzieckim, który zaczął kupować ropę od Iranu. W tym momencie Wielka Brytania uznała, że miarka się przebrała. Konserwatywny rząd w Londynie zatwierdził plan obalenia Mossadeka. W szczytowym momencie zimnej wojny i paranoicznego makartyzmu Wielka Brytania bez trudu mogła napiętnować Mossadeka jako komunistę. Amerykański prezydent dał wolną rękę CIA, której człowiek specjalny, na Środkowy Wschód, Kermit Roosevelt, wnuk prezydenta Theodora Roosevelta, został szefem operacji Mossadek. Ingerencja Ameryki w sprawy wewnętrzne Iranu wywołała falę gwałtownych wystąpień antyamerykańskich w całym kraju. Tymczasem Szach przebywał bezpiecznie w zaciszu pałacu i zastanawiał się, o co właściwie chodzi. Podejrzewał nawet zmowę Brytyjczyków z Mossadeghem. Do dnia, kiedy Kim Roosevelt, ukryty pod kocem, aby nie dostrzegli go szpiedzy Mossadeka, przyjechał do pałacu Niawaran aby przedłożyć Czachowi ostateczny plan kontruderzenia. Upalne sierpniowe dni 1953 roku przyniosły kulminację walki. Mosadek rozwiązał parlament i przyznał sobie nieograniczony zakres władzy. Dnia 12 sierpnia Szach podjął próbę zdymisjonowania Mosadecha i zastąpienia go ultraprawicowym generałem Fassolachem Zahedim. Jednak Mosadek, świadomy ogromnego poparcia w narodzie, stawił opór. Fiaskiem zakończyła się próba obalenia rządu Mossadeka rękami wiernych szachowi oficerów. Na ulicach Teheranu rozbrzmiewały gniewne okrzyki — Amerykanie do domu! Młodzież defilowała z czerwonymi sztandarami w rękach, podpalone auta płonęły, przybywało ofiar śmiertelnych. Również w innych większych miastach dochodziło do gwałtownych demonstracji, połączonych z atakami na biura spółek naftowych i linii lotniczych. Szach wpadł w panikę. Zamiast okazać swą siłę i stanąć do walki, wsiadł do prywatnego samolotu i uciekł do Rzymu. W towarzystwie swojej małżonki przybył na miejsce jak ubogi uciekinier. Dostojna para musiała dzielić apartament w hotelu Excelsior z pewnym perskim biznesmerem. Wszyscy, którzy w owych dniach udzielili Szachowi pomocy, Zostali sowicie wynagrodzeni. Zaistniała sytuacja mogła doprowadzić do wybuchu cały Środkowy Wschód, należało więc jak najprędzej odzyskać kontrolę nad Iranem. W ruch poszły do CIA I. i wkrótce okrzyki uliczne Amerykanie do domu zostały zastąpione przez Niech żyje Ameryka. Na wystawy sklepowe i mury gmachów rządowych powróciły zdjęcia szacha. Dnia 19 sierpnia 1953 roku, kiedy Reza Pahlavi siedział przy obiedzie w Rzymie, nadszedł do niego telegram. Mosadek obalony. Oddziały cesarskie sprawują kontrolę nad Teheranem. Zahedi jest premierem. W wyniku gigantycznej operacji CIA i dzięki jej środkom finansowym zdołano zorganizować masowe kontrdemonstracje, a następnie przy pomocy kilku opłacanych przez CIA generałów obalono Mossadeka. Starzec został aresztowany, postawiony przed sądem i skazany na śmierć, ale Szach zamienił ten wyrok na karę więzienia. Po upływie trzech lat Mosadech wyszedł na wolność. Zmarł w Teheranie w 1967 roku. Pachlawi powrócił triumfalnie do stolicy Iranu, udzielając wywiadów na prawo i lewo. Chciał przydać blasku wizerunkowi władcy, który swego czasu uciekły za granicę, wydając swój kraj na pastwę wojny domowej. Ponieważ udało mu się przeżyć bez uszczerbku kilka zamachów, Nabrał błędnego przekonania, że jest nieśmiertelny i umiłowany przez naród. Była to jedna z przyczyn jego tragedii. Niezwykle łasy na pochlebstwa stał się nadmiernie uzależniony od opinii dworu. Na negatywne komentarze reagował wręcz histerycznie i wybuchowo. W Teheranie natomiast czekały na niego bezwzględna, dobrze uzbrojona policja, małostkowi politykierzy, goniący za sławą i intrygi wspólników w interesach, zarówno rodzimych, jak i z zagranicy. Wszystkie te mroczne postacie czyhały gdzieś tuż za jego tronem, na sposobną dla siebie chwilę. Coraz dobitniej ujawniała się mania wielkości szacha. W ciągu paru miesięcy oznaki te stały się wszechobecne. Brutalne prawo prasowe nie zezwalało na jakąkolwiek krytykę sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Gazety musiały publikować codziennie na pierwszych stronach informacje o Mahamadzie Rezie, szachin szachu Iranu, bez względu na to, co się działo na świecie. Reza pragnął być Napoleonem Środkowego Wschodu. Wpływy ze sprzedaży ropy oraz pomoc finansowa udzielana przez Stany Zjednoczone umożliwiły mu stworzenie ogromnej machiny militarnej. Generałowie, których lojalność nie budziła wątpliwości, byli hołubieni i nagradzani willami. Nieaktywni już szafowie CIA i francuscy generałowie przybywali do Teheranu w nowej roli handlarzy bronią, demonstrując skuteczność zdalnie sterowanych pocisków i nowoczesnych myśliwców, a do ich kieszeni płynęły strumienie petrodolarów. Gigantyczne wydatki na zbrojenia szach usprawiedliwiał krótko. Nie osiągniemy przewagi gospodarczej, nie posiadając silnej armii. W 1967 roku Szach zainscenizował własną koronację, wydarzenie komentowane szczegółowo przez prasę całego świata. Podobnie jak inny władca ponad półtora wieku wcześniej, Napoleon I, teraz on, Szachin Szach Reza Pachlawi, sam nałożył sobie koronę na głowę. Zdobił go mundur generalski, cesarzowa była w aksamitnej sukni oprzytej grono stajami, Następca tronu Reza włożył fantazyjny mundur z epoletami i medalami, a siostrzyczka Sams białą koronkową suknię. Szach był wprawdzie namaszczonym monarchą, natchnionym przez Boga, ale w Teheranie istniała jeszcze inna osobistość, nie mniej wpływowa od niego. Jej wysokość księżna, bliźniacza siostra Szacha. Równie znienawidzona, co uwielbiana, budziła w ludziach sprzeczne uczucia. Wielu uważało, że to ona powinna zasiadać na tronie, a nie jej słabszy brat. Usiłowała odgrywać wiodącą rolę i znalazła ją w pełnionej przez siebie funkcji specjalnego ambasadora Szacha. Nauczyła się, że dyplomacja jest sztuką władzy i okazała się mistrzynią intrygi i kompromisu. Kiedy Rosjanie ociągali się z wyzwaniem swoich oddziałów z Azerbejdżanu, odwiedziła Stalina, który podarował jej wspaniałe futro sobolowe. W aferze Mosadecha udowodniła swoją przydatność jako łącznik z Amerykanami. Przyczyniła się też do nawiązania stosunków dyplomatycznych Iranu z Chinami Mao Zedonga. Dość głośno oszeptano na temat jej niezliczonych romansów na lazurowym wybrzeżu. Rozwinięty zmysł do interesów uczynił ją bogatą, nigdy jednak nie udowodniono jej oddawania się nieczystym interesom. W owym czasie nie było wieranie sprawy, którą można by załatwić bez wręczania łapówek. Powszechna korupcja stała się złem, któremu nikt się nie przeciwstawiał. Zresztą w tym gąszczu zabiłych transakcji i głęboko zakorzenionych obyczajów nie dawała się ona dostrzec tak łatwo. Księżniczka Ashraf otwarcie zganiła swoje rodaczki, które nie zaakceptowały emancypacyjnej oferty jej brata, oświeconego. I nadal nosiły tę okropną czadrę strój babci. Ale jej godzina już wybiła i Ashra wiedziała o tym. Reza odbierał jej otwartość i odwagę jako duże obciążenie dla siebie i zaczął unikać spotkań z siostrą. W końcu spakowała swoje rzeczy i wyjechała na zachód. Kiedy w 1979 roku wystąpiła do władz USA o wizę wjazdową, sekretarz stanu, patrząc na jej dokumenty, powiedział — Dla Irańczyków ona jest gorsza od brata. Czy oceniali ją właściwie? Rok 1963 był przełomowym momentem Ery Kennedych, a Szach, zainspirowany przez program Korpusu Pokoju amerykańskiego prezydenta, powołał do życia własną białą rewolucję. Przewidywała ona wiele zmian, począwszy od reformy rolnej, połączonej z programem pomocy dla chłopów, aż do nacjonalizacji źródeł wody. Ambitne plany Szacha miały wydobyć Iran systemu feudalnego i uczynić z tego kraju wiodącą potęgę przemysłową na Środkowym Wschodzie. Niestety planowana reforma rolna pozostała wyłącznie populistycznym prezesem. Ziemię skupowaną od wielkich właścicieli, zajmującą nawet kilka prowincji, dzielono i sprzedawano zamożnym chłopom, a jedynym efektem tej operacji był podział olbrzymiej masy chłopstwa na jeszcze większą liczbę posiadaczy z jednej strony i bezrolnych z drugiej strony. Spowodowało to masowy odpływ ludności z wiosek. Całe rodziny przenosiły się do miast, gdzie pragnęły kontynuować wiejski styl życia. I, szukając osobowości przywódczej, skupiały się wokół mułów. Teheran nie był miejscem gościnnym. Latem miasto dusiło się w nieznośnym upale, zimą chłostały je mroźne wichury. Raz po raz atakowały od wschodu pustynne burze piaskowe, podczas których samo przebywanie pod gołym niebem stawało się koszmarem. Część przybyszów ze wsi znajdowała zatrudnienie jako niższy personel pomocniczy. Większość jednak zasilała szeregi bezrobotnych i kończyła jako mieszkańcy slumsów w prowizorycznie skleconych dzielnicach nędzy na peryferiach Teheranu. Ich los potęgował powszechne niezadowolenie. Niepowodzeniem skończył się także źle obmyślony przez szacha plan wprowadzenia prawa głosu dla kobiet, bezprzykładnej w krajach muzułmańskich zdobyczy cywilizacji zachodu, którą natychmiast wyklęli mułowie w 80 tysiącach meczetów. Żadna inna decyzja prawna, podjęta przez szacha, nie doprowadziła do tak gwałtownych walk między władzą świecką i duchową, jakowa zamierzona emancypacja kobiet. A Amerykanie odegrali przy tym rolę katalizatora, który przyspieszył upadek szacha. Do kraju przybywały tysiące doradców wojskowych i techników, aby pomóc w unowocześnieniu armii irańskiej. Wraz z nimi nadchodził sprzęt wojskowy i strumień alkoholu. Doradcy przywozili ze sobą również swoją kulturę i inne zdobycze świata Zachodu, od konserw z żywnością, poprzez mrożonki do lokówek oraz lekko odziane kobiety. Nie uwzględnili przy tym faktu, że Iran to kraj islamski z określoną obyczajowością i surowymi prawami religijnymi. Owi młodzi amerykańscy technicy posiadali bardzo małe doświadczenie zagraniczne, a kompleksowość surowych zasad religijnych szyityzmu była im obca. Oczywiście nie uszło to uwagi miejscowej ludności, która ponadto uznawała ekspertów wojskowych za okupantów. Musiało więc dojść do poważnych konfliktów, które przerodziły się w rękoczyny, a nawet zabójstwa. Już w 1964 roku kwestia, kto ma prawo sądzić naruszających tutejsze prawo doradców amerykańskich, stała się kością niezgody między szachem i człowiekiem, który miał się okazać jego nemesis, lachem Khomeiniem. W tamtym okresie tego typu problemy znajdowały trwałe i definitywne rozstrzygnięcie. Na przestrzeni tysiącleci sankcjonowane zabijanie funkcjonowało sprawnie jako symbol władzy królewskiej i w tym sensie Iran stał się krajem o reżimie w najwyższym stopniu represyjnym i paranoidalnym. Krytyka pod adresem dostojnego monarchy była zakazana. Jeśli w kręgach rządowych ujawniały się poglądy sprzeczne z jego poglądami, Najgłośniejsi przeciwnicy musieli płacić za to wysokimi karami więzienia lub nawet życiem. Ale zabijanie oponentów tylko wzmagało aktywność podziemia i opór wobec reżimu. Na mocy zarządzenia, którego intencje nie trudno było odgadnąć, Szach utworzył w 1957 roku system dwupartyjny, i upewnił się co do swojej opozycji, do której kandydatów wybrał osobiście po starannie przeprowadzonej selekcji. Dzięki aparatowi bezpieczeństwa trzymał naród w żelaznym gorsesie, a więzienia zapełniały się przeciwnikami politycznymi. Jego partia zmartwychwstania pozostała jedyną, która się liczyła. Pełnym zaufaniem darzył osławioną tajną policję polityczną Sawak, której pozostawił wolną rękę. 80 tysięcy funkcjonariuszy, nikt nie znał ich dokładnej liczby, miało więc pełną swobodę działania. Długie ramię Sawaku sięgało każdego odłamu społeczeństwa irańskiego, od ministra do górnika, od oficera armii do wójta na wsi. I na tej podstawie Szach otrzymywał codziennie meldunki o sytuacji w kraju. Czasem odbywały się procesy pokazowe, czasem ludzie po prostu znikali. Za granicą agenci Sawaku nie spuszczali z oka przebywających na emigracji działaczy opozycyjnych oraz grup studenckich. W armii surowo zabronione było zbieranie się oficerów w grupach liczniejszych niż dwuosobowe. Strach stał się duchową pożywką buntu, co uruchomiło proces rozprzestrzeniający się na wzór zarazy. Przemoc rodziła przemoc, jak zwykle w dziejach ludzkości. Walka przybrała inne oblicze. Zamiast żołnierzy w czołgach, gotowych umrzeć za Szacha, pojawiły się któregoś dnia grupy wyrostków ze skradzionymi karabinami, gotowych oddać życie za Ajatollacha. Szach coraz częściej postępował w myśl nieśmiertelnej zasady Ludwika XIV. — Państwo to ja. Ale Król Słońca otaczał się przy tym genialnymi ludźmi, takimi jak Colbert, doradca gospodarczy, lub Turen, głównodowodzący armii. Natomiast Szach był przekonany, że wszystkiemu podoła sam. Niestety, brakowało mu do tego zarówno talentu, jak i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej. Na 15 października 1971 roku Szach zaprojektował uroczystości, które swym przepychem miały zaćmić wszystko inne, co odbywało się do tej pory. Zaangażowano elitę francuskich kreatorów mody i kucharzy, dla dostojnych gości reprezentujących dwory królewskiej książęce zbudowano specjalne lądowisko, pośrodku pustyni stanęło ogromne pole namiotowe, każdy namiot miał marmurową łazienkę. Były niezwykłe perfumowane kreacje i haftowane złotą nicią galowe mundury. Kucharz Szes Maksim przybrał jedno zdań gotowanymi jajami przepiórczymi i kawiorem. Ponieważ szef protokołu dyplomatycznego zapomniał poinformować wysoko opłaconego kucharza, że jego cesarska wysokość nie jada kawioru, nikt przy stole nie mógł zacząć posiłku, dopóki Szachowi nie podano duszonych porów. Po raz pierwszy od czasów Kongresu Wiereńskiego, na którym dokonano podziału Europy ponanapoleońskiej, zaproszono koronowane osobistości świata na dyskusję o przyszłości naszej planety. Ponieważ Mohamed Reza uważał się za potomka Cyrusa II Wielkiego, połączył 30. rocznicę swojego panowania na tronie z obchodami 2500 lat istnienia państwa. Miejsca uroczystości nie można było wybrać lepiej. Persepolis, które jeszcze nosiło ślady świetności starożytnej Persji. Kiedy w 330 roku przed naszą erą po miażdżącym zwycięstwie odniesionym rok wcześniej nad Dariuszem pod Gaugamelą, Aleksander Wielki uzyskał od Tais, wieszczki i pięknej kochanki jego wodza Ptolemeusza, radę, aby zniszczyć przeszłość perską w celu umożliwienia awansu światowego kulturze greckiej, Aleksander polecił spalić Persepolis. Tyle legenda. Ale rzeczywistość wyglądała prawdopodobnie tak, że żołnierze Aleksandra, upojeni luksusem, stracili chęć do dalszych podbojów, władca zdecydował się więc na zniszczenie miasta, aby rozwiązać ten problem. Mohamed Reza Pahlavi, który pragnął odmienić historię Persji według własnych wyobrażeń, otworzył uroczystości swoim monotonnym, matowym głosem. — Cyrusie, wielki władco królu królów, pozdrawiam cię ja, szachin szach Iranu, wraz ze swoim ludem. Nastąpiła czterogodzinna parada kostiumów, wszystkie autorstwa najgłośniejszych kreatorów mody z Paryża, którą rozpoczęli brodaci wojownicy Persów i Medów, Safidów i Kadżarów. Potęga Iranu, podbitego niegdyś przez jeźdźców Xerxesa i rydwany bojowe Cyrusa, Została dzięki prezentacji siły militarnej szacha przełożona na współczesność. Pod względem dyplomatycznym uroczystości w Persepolis kompletnie się nie udały. Zgodnie z zarządzeniem szacha nastąpiło protokolarne zaszeregowanie zaproszonych gości na podstawie jakiejś średniowiecznej hierarchii królów, co spowodowało zamęt dyplomatyczny. Władcy z samego urodzenia, nie posiadający żadnego królestwa... Mieli pierwszeństwo przed politykami wielkich mocarstw. Francuski prezydent Pompidou nie chciał stanąć za jakimś drobnym księciem francuskim, wysłał więc swojego premiera, czego Szach, poczytując to za afront, nigdy mu nie wybaczył. Królowa Brytyjska oddelegowała swoją córkę, księżniczkę Annę, a królowa holenderska swojego małżonka. Jednak największe rozczarowanie przyniosła nieobecność amerykańskiego prezydenta Richarda Nixona. Stany Zjednoczone reprezentował wiceprezydent Spiro Agniu, który zgodnie ze starym protokołem dyplomatycznym zajął przedostatnie miejsce obok ambasadora Chin. Co gorsza, okazało się, że ta jednodniowa, urządzona z wielkim przepychem impreza, pochłonęła 300 milionów dolarów, kwotę zawrotną jak na kraj, o przeciętnym dochodzie rocznym wynoszącym 50 dolarów na głowę. Oczywiście wrogowie Szacha nie omieszkali wykorzystać tego faktu w agitacji na rzecz obalenia Szacha. Ten ostatni uznał jednak uroczystości Persepoli za dość udane. Dał nimi określony sygnał, a niecały miesiąc później pokazał pazury, zrywając stosunki dyplomatyczne z Irakiem. Błyskawicznym posunięciem, które musiało wstrząsnąć całym regionem, zajął trzy wyspy, wprawdzie małe i niezamieszkane, ale o strategicznym położeniu gdyż pozwalają sprawować kontrolę nad Zatoką Perską. Tym samym szach przejął kontrolę nad całą żeglugą w tym roponośnym regionie. Dzień 22 grudnia 1973 roku okazał się ważny dla gospodarki całego świata. Sześciu ministrów do spraw wydobycia ropy naftowej, reprezentujących kraje Zatoki Perskiej, zebrało się w Teheranie na nieoficjalnym spotkaniu, na którym ujawniły się zasadnicze różnice w poglądach między Szejkiem Jamanim, ministrem Arabii Saudyjskiej, który optował za obniżeniem ceny arabskiej ropy, a Szachem, który twierdził, że Zachód powinien płacić więcej niż do tej pory. Pierwsze posiedzenie nie przyniosło żadnego rozstrzygnięcia, przy czym Szach uczynił doskonały krok dyplomatyczny, zwołując konferencję prasową. W obszernym holu teharańskiego hotelu Intercontinental, wypełnionym po brzegi dziennikarzami, szach po uroczystym, jak zwykle, wejściu zajął miejsce za naszpikowanym mikrofonami stołem, uniósł dłoń na znak, że prosi o ciszę, a kiedy gwar w sali ucichł, rzucił zaskakujące oświadczenie: 11 dolarów 65 centów za baryłkę, czyli dwukrotnie drożej niż poprzedniego dnia. Dodając, że jego propozycja to dowód wspaniałomyślności. Jego dochody z wydobycia ropy wzrosły w 1974 roku z pięciu do 24 miliardów dolarów. Ropa naftowa stała się głównym tematem rozmów politycznych na świecie. Zachód, który nie angażował się zbytnio w problemy świata islamu, przeżył silnie szok naftowy. Arabowie, żeby użyć tej uogólniającej nazwy, spowodowali swoimi cenami poważne zakłócenia na rynkach światowych. To było coś nowego. Do tej pory media nie poświęcały wiele uwagi polityce wewnętrznej krajów arabskich, z wyjątkiem doniesień o terrorystach palestyńskich, również często utożsamianych z Arabami, którzy w Tel Awiwie detonowali bomby w autobusach. Wszystko to miało się zmienić wraz z pojawieniem się na scenie politycznej skromnego, charyzmatycznego muły. Był to szyickie Atolach, Rucholach, Musawi Homeini. Dla szyitów, zwolenników potomka zięcia Mahometa, Alego, zaciekłych wrogów sunitów, imam był nie tylko hierarchą duchownym, lecz również inspirowanym przez Boga przewodnikiem bo spisanych w Koranie przepisach. Reformy przeprowadzone przez szacha Rezy w latach 30. XX wieku pozbawiły imamów znacznej części wpływów na sprawy kraju. Islamscy fundamentaliści musieli uznać szacha za władcę wszechmocnego, którego nie można obalić. Dbała o to jego potężna służba bezpieczeństwa. Już w 1949 roku mułowie maczali palce w zamachu na życie szacha Mohameda Rezy. Udzielili też wsparcia mosadechowi, zgodnie z maksymą, każdy wróg mego wroga jest moim przyjacielem. Swoją następną ofensywę skierowali w latach 60. przeciw Białej Rewolucji, zwłaszcza przeciw reformie rolnej i emancypacji kobiet. Autokratycznego szacha uznali za postać kolidującą z islamem. Od tej pory potrzebna była już tylko silna osobowość o odpowiednim nastawieniu duchowym i stosownej wyobraźni, aby dokonać przełomu. Mógł to uczynić zapaleniec polityczny, który potrafiłby wykorzystać nastroje niezadowolenia w społeczeństwie. Te właśnie cechy skupiły się w osobie starego, siwego profesora prawa islamskiego, w którego oczach płonął święty ogień. Homeini urodził się w 1902 roku w świętym mieście Kum, w rodzinie mało znaczących mułów. Wychowany ortodoksyjnie w wierze islamskiej, zredagował po wymuszonym ustąpieniu szacha Rezykhana pismo polemiczne, nazywając w nim byłego władcę uzurpatorem, który wyparł się przekazań islamu, a swoje imperium zbudował na korupcji i okrucieństwie. Homeini domagał się z całą mocą utworzenia państwa islamskiego i kwestionował prerogatywy nowego szacha, Mohammada Rezy. Wraz z zaostrzeniem się jego ataków szybko wzrastała rzesza zwolenników Homeiniego. Nastały czasy, kiedy święty Koran i islam znalazły się w niebezpieczeństwie. Tak brzmiało jego wypowiedzenie wojny władzy świeckiej. W 1963 roku publicznie oskarżył szacha, że jest agentem Izraela. Aresztowanie Homeiniego wywołało falę krwawych powstań w całym kraju, które pochłonęły tysiące ofiar śmiertelnych. Premier Asadola Halam chciał się pozbyć niewygodnego ayatollaha, ale szach nie dopuścił do egzekucji. W 1964 roku zarządził wygnanie Homeiniego w głąb kraju, w miejsce, gdzie można go było mieć na oku. Ale i tam imam nie umilkł, a jego kazania podżegały do dalszych rozruchów. Ponownie został aresztowany i również tym razem szach nie zezwolił na egzekucję. Próbował nakłonić Chomeiniego, aby ten pozostawił politykom politykom, ale Ayatollah odparł. Od czasów proroka islam stanowi władzę polityczną i nie ogranicza się do samej religii. Ostateczny rozłam między nimi był już nieunikniony, a doszło do niego jesienią 1964 roku. Powodem stali się amerykańscy doradcy wojskowi, którzy zażądali, aby jurysdykcje nad nimi miały jedynie sądy amerykańskie, nie zaś irańskie, uwzględniające prawa islamu. W 1965 roku Homeini zbiegł do Nedżefu, miasto w Iraku. Przeprawiają się przez rzekę Szat al-Arab. Ajatolach zostawił za sobą piaszczyste stepy Azji i wpisał się w historię islamu. Na początku VII wieku sensację wzbudziła opowieść o niezwykłym wydarzeniu w Mekce, historia niejakiego Mahometa, który twierdził, że jest apostołem Boga. Ludzie zdążali ze wszystkich stron, aby wysłuchać jego słów. Po śmierci proroka w 632 roku w Medynie, Khalid ibn al-Walid, zwany Mieczem Islamu, wyruszył na czele armii Beduinów, przepojonych żarliwym zapałem religijnym, na podbój Półwyspu Arabskiego. Potnedżew doszło w 637 roku do decydującego starcia. W wyniku trwającej ponad cztery dni matki wszystkich bitew, jak nazwali ją Arabowie, wódz muzułmański pobił potężną armię perską. Ukoronowaniem zwycięstwa było zdobycie chorągwi ze skóry pantery, należącej do szacha Sasanidów Jestgerda oraz upadek jego stolicy, Ksezyfonu. Po tej bitwie nic już nie mogło powstrzymać ekspansji islamu. Słowo proroka dotarło aż do północnej Afryki, a stamtąd do Hiszpanii. Islam stał się źródłem nowych impulsów i doprowadził w podbitych krajach do zasadniczych przemian politycznych. Szach Jestgert został zabity w 651 roku przez jednego ze swoich wojowników, a jego śmierć zakończyła liczącą 1200 lat historię starożytnej Persji. Upadek regionalnego mocarstwa otworzył drogę zwycięskim armiom proroka. W niewiarygodnie krótkim czasie, 25 lat, zdołały one podbić większość starożytnego świata. Wkrótce jednak doszło do konfliktów między przywódcami lub kalifami, jak ich nazywano, zwłaszcza między Omajadami z Syrii i Haszymidami z Mezopotami. Szerzyły się właśnie i wzajemny brak zaufania wśród mieszkańców miast i członków plemion. Kuzyn i zięć proroka Mahometa, Ali, niezadowolony, że nie wybrano go na kalifa, a do godności tej rościł sobie prawo jako mąż Fatimy, córki Mahometa, Uknął w 656 roku spisek, mający na celu pozbycie się kalifa Utmana. Ten ostatni został w końcu zasztyletowany na oczach swojej żony przez zwolenników Alego i tym samym przeszedł do historii jako pierwszy kalif zamordowany przez muzułmanina. Ali mianował się kalifem, ale nie ominęło go bezwzględne prawo zemsty. Gubernator Damaszku obrał zakrwawioną szatę Utmana za swój sztandar i napadł na Irak, wzniesając tam powstanie przeciw Alemu. Kiedy Ali rozkazał go zamordować, próba tego zamachu zakończyła się fiaskiem, nazajutrz on sam padł ofiarą zamachu, gdy udawał się do meczetu w kufie. Jego zwłoki przewieziono następnie do Ndżefu i tam pochowano. Całkowitą władzę objął teraz gubernator Damaszku Moawija a zwolennicy Alego uciekli na pustynię. Rozłam stał się faktem. Islam podzielił się na dwa główne nurty. A jednak to nie Ali, lecz jego syn Husajn, trzeci z kolei imam, jest czczony przez zwolenników Alego jako twórca partii Alego. W 680 roku Husajn otrzymał od Boga polecenie kontynuowania kalifatu swego ojca w Kufie. W towarzystwie zaledwie 72 wiernych towarzyszy wyruszył z Medyny w drogę przez pustynię. Syn Muawi, Yazid, polecił gubernatorowi Kufy zatrzymać karawany. W pobliżu Kerbeli, skąd widać już było rzekę, Husajn i jego ludzie, już u kresu sił, zorientowali się, że wojsko Yazida odcięło im dostęp do wody. Wiedząc, że nie mają nic do stracenia, postanowili walczyć na śmierć i życie. W nierównej walce z przeważającymi siłami wroga Husajn i jego zwolennicy polegli. Pod osłoną nocy pewien wierny sługa zakradł się na pole niedawnej bitwy i wyniósł głowę Husajna, którą następnie złożono do grobu Husajna w Kerbeli. Jako miejsce pielgrzymy Kerbela jest dla szyjtów, podobnie jak Nedzew, gdzie pochowano Alego, świętsza niż świątynia Kaaba w Mekce lub grób proroka Mahometa w Medynie. Masakra 72 doprowadziła do wielkiej schizmy w islamie. Początkowo szyityzm był religią mniejszości małej enklawy w Iraku, w Nejrzew i Kerbeli i niektórych regionów Persji. W przeciwieństwie do sunnitów szyici twierdzą, że kalifem może być wyłącznie potomek zięcia Mahometa Alego. Lecz to reakcja ludów niearabskich, głównie Persów, na podboje arabskie umocniła szyityzm i uczyniła z niego ośrodek dla wszystkich mających powody do skarg na swoich arabskich władców. Ignorowanie tych skarg uaktywniło pod względem politycznym muzułmańskie ruchy ekstremistyczne. Do najbardziej osłabionych należał ruch asasynów, sekty, której nazwa stanowiła synonim mordercy i której założycielem był pers. Z tą szyicką sektą wiąże się wiele okrutnych przestępstw popełnianych w Persji w ciągu minionych stuleci. Sekta istniała do 1256 roku, kiedy to mongołowie pod wodzą Hana Hulagu zdobyli ich górską twierdzę, a wszystkich asasynów zabili. W szyityzmie widoczny jest niepozbawiony znaczenia element wywodzący się z przeszłości przedislamskiej. Podobnie jak królowie w starożytnej Persji, męczennicy emanowali boskim światłem, a ich potomkom, określanym mianem imamów, przypisywano cechy świętych z dawnych wieków. W opinii muzułmanów męczennicy uświęcili schizmę własną krwią. Dzieje schizmy naznaczone są inwazjami, licznymi przypadkami wygnań, morderstwami i wojnami, a nienawiść pomiędzy szyitami i sunitami odżywa raz po raz. Ayatollah Homeini był szyitą. Saddam Hussein z Iraku jest sunitą. Nedzew nad Eufratem, osławiona wylęgarnia fanatyków islamskich, to dość niezwykły wybór na miejsce wygnania Ayatollaha, bo przecież jest to jeden z dwóch najświętszych punktów szyityzmu irańskiej religii państwowej. Z tej miejscowości, zdominowanej przez meczet z grobem Alego, Homeini fanatyczny współczesne posłanie zboży, słał swoje teologiczne pioruny przeciw bezbożnemu sługusowi dolara. Ajatolach piętnował okrucieństwa popełniane przez Sawak, sławił męczenników wielących walkę przeciw uciskowi i wzywał mułów do aktywnego oporu. Czynioną przez niego wrzawę uznawano długo za pełną nienawiści paplaninę starego człowieka. Homeini pozostawał w Iraku do 1978 roku, kiedy to Saddam Hussein w odpowiedzi na naciski z zewnątrz polecił mu opuścić kraj. Azyl polityczny Ayatollah uzyskał we Francji po rozmowie francuskiego prezydenta z szachem. Średniowieczna krucjata ajatollaha została wzbogacona o element nowoczesności, zachodnie media elektroniczne. Jego najsilniejszą bronią stali się zagraniczni dziennikarze. W krótkim czasie skromny bungalow na przedmieściach Paryża stał się obiektem obleganym przez tłumy dziennikarzy i liczne ekipy telewizyjne. Fakt, że Homeini dość chętnie udzielał wywiadów, przyczyniał się do szybkiego wzrostu jego popularności. Słowa, jakie wypowiadał, znajdowały słuchaczy w szerokim świecie, również w Iranie. Dla Ajatollacha... Nie istniała żadna możliwość oddzielenia polityki od religii ani zawarcia kompromisu z szachem. Nie wyobrażał sobie w ogóle rozmowy z tym szatanem w ludzkiej postaci. W sadzie przed jego domem mułowie siadali ze skrzyżowanymi nogami na swatygowanym dywanie i spisywali kazania swojego imama. Następnie powielali je i rozpowszechniali. Jeśli Szach miał nadzieję, że stary muła na wygnaniu daleko od swoich szybko popadnie w zapomnienie, to znaczy, że nie doceniał żarliwości religijnej mas, zwłaszcza Mustasafinów, czyli pozbawionych wszystkiego mieszkańców slamsów, którzy zaczynali kierować buntem z zaciętością ludzi nie mających nic do stracenia. Skupiali się wokół swoich mułów i wręcz chłonęli podżegające słowa imama. Nieoczekiwania i atolach stał się siłą, która zaniepokoiła Szacha. Przyczyn, które doprowadziły do upadku Szacha było wiele, ale szczególną wagę miała kwestia ropy naftowej. W 1971 roku, podczas rozmowy w cztery oczy pomiędzy ministrami do spraw wydobycia ropy Arabii Saudyjskiej i Wenezueli, zapadła decyzja o obniżeniu ceny tego surowca. Szach nie ukrywał rozdrażnienia. Decyzja ta jest dla nas nie do przyjęcia, gdyż zapadła bez naszego udziału. Incydent stał się podstawą do utworzenia Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, OPEC. Pod przewodnictwem Szacha najwięksi producenci ropy naftowej założyli luźne stowarzyszenie, które wkrótce zaczęło odnosić sukcesy. Wraz z powstaniem OPEC odszedł w przeszłość dotychczas stosowany system koncesji. Po raz pierwszy zjednoczone w swych dążeniach kraje, od Indonezji po Wenezuelę i od Arabii Saudyjskiej po Meksyk, mogły teraz wymusić na wielkich korporacjach naftowych doniosłe zmiany w polityce udzielania koncesji. Utworzenie OPEC podniosło prestiż szacha do niespotykanego dotąd poziomu, ale jednocześnie on sam przypieczętował swój los, usiłując zdobyć koronę króla ropy naftowej i podjąć walkę z Wielką Siódemką. Ta wojna na dwa fronty musiała się skończyć przegraną, gdyż w grę wchodziły przecież wielkie interesy polityczne i finansowe. W 1973 roku, podczas gdy ministrowie państw OPEC nadal dyskutowali na temat polityki cenowej wobec swojego cennego surowca, Egipt i Syria dokonały ataku na tereny zajmowane przez Izrael. Jako wierny sojusznik i przyjaciel Stanów Zjednoczonych, Szach zdecydował się na krok, który mógł tylko skłócić go z arabskimi sąsiadami. Podczas tzw. wojny Jom Kippur zaopatrywał Izrael w ropę naftową. Arabowie, idąc za przykładem króla Arabii Saudyjskiej Faisala, nałożyli embargo na eksport ropy naftowej do Holandii Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta weszła w życie 20 października 1973 roku i wywołała panikę. Iranian Oil Company przełamała tę blokadę z polecenia Szacha, organizując pierwszą serię aukcji ropy naftowej. W jej wyniku cena za baryłkę wzrosła z 6 dolarów do 17. Arabowie byli wściekli, ale również Amerykanie okazali zaniepokojenie sytuacją. Amerykański minister skarbu odwołał swoją wizytę w Teheranie, twierdząc, że Szach zwariował. Wiosną 1975 roku rywalizacja pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem omal nie doprowadziła do rozłamu OPEC. Szach był przekonany, że Saudyjczycy zawarli jakąś tajną umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Jego brak zaufania dotyczył nie tyle samego króla, ile karierowicza Zaki Jamaniego. Yamani, absolwent Harvardu i od dawna przyjaciel Amerykanów, osobistość bardzo wpływowa w radzie ministrów OPEC, był zdania, że nadeszła pora, aby pozbyć się Szacha, gdyż jego skompromitowany reżim mógł przynieść całemu regionowi więcej szkód niż pożytku. Powodów i pretekstów do przeprowadzenia takiego kroku naprawdę nie brakowało. Na pierwsze miejsce jednak Wysuwała się kwestia religii. Symboliczna władza szacha, która miała poskromić fundamentalizm islamski, mogła teraz osiągnąć skutek odwrotny do zamierzonego. Ryzyko było zbyt duże, a ewentualna korzyść zbyt mała. Szach musiał odejść. Jeszcze przez pewien czas szach przetrwał dzięki temu, że powstrzymał się od wszelkich działań. Zachód zainwestował w niego tak wiele, że trudno było sobie wyobrazić teraz jego upadek. W kulminacyjnym momencie szoku naftowego w 1973 roku zachodnie potęgi przemysłowe spodziewały się, że bez Szacha, nadal stanowiącego siłę napędową w OPEC, łatwiej będzie im wynegocjować od Arabów korzystną politykę wydobycia ropy. Plan okazał się iluzją, gdyż Szach... Był teraz postrzegany jako zdrajca islamu, a jego sąsiedzi zaczęli potajemnie wspierać opozycję. Kraje arabskie z rejonu Zatoki Perskiej nie przewidziały jednak skutków osłabienia pozycji szacha. W najlepszym razie zostałby zmieciony przez ruchy nacjonalistyczne, w najgorszym zaś przez nowy fanatyzm religijny, który łatwo mógł ogarnąć cały półksiężyc islamski. Geograficzne określenie dla obszaru od Indonezji do północnej Afryki. W dniach, które bezpośrednio poprzedziły kryzys 1978 roku, większa siła politycznej woli i większa uczciwość mogłaby się przyczynić do odwrócenia biegu wydarzeń. Sytuacja wymagała zdecydowanych kroków. Dopuszczalna byłaby nawet zmiana rządu lub kampania skierowana przeciw osobom łowiącym ryby w tej mętnej wodzie. Stabilizacja w kraju wymagała wzrostu zaufania ludności do Szacha, ale on sam i jego ministrowie nie robili nic, by na to zaufanie zasłużyć. Ludzie, którzy jeszcze przed rokiem radowali się za awansu swojego kraju do grupy mocarstw, przejęcie kontroli nad drogą przez Ormus, teraz wychodzili na ulicę, aby dać wyraz niezadowoleniu z niekompetencji rządu i wywołanego przez jego działania kryzysu gospodarczego. To niezadowolenie zręcznie podsycali islamiści. Rozwój wydarzeń wymagał rządów silnej ręki. Do licznych problemów w sytuacji wewnętrznej kraju doszedł jeszcze jeden. Szach był ciężko chory. Przez całe życie miewał ataki depresji związane ze świadomością, że stale znajduje się w cieniu swego potężnego ojca, Rezy I., który metodami renesansowego condottiera władał całym państwem. Obecnie depresja jeszcze się pogłębiła. Już w 1975 roku wezwano do Teheranu głośnego specjalistę francuskiego, który po niezbędnych badaniach stwierdził u Szacha białaczkę i zalecił natychmiastową chemioterapię oraz serię intensywnych naświetleń. Duży cios dla kogoś uprawiającego stary sport i przekonanego o swojej doskonałej formie. Z pewnością można zrozumieć, że w tej sytuacji Szach przebywał myślami nie przy sprawach wagi państwowej, lecz przy tych bardziej osobistych. Lato 1975 roku przyniosło nowy, niezwykle doniosły zwrot w sytuacji międzynarodowej. Nowy, silny człowiek w Iraku, Saddam Hussein, oraz Szach postanowili zakopać topór wojenny, zapomnieć o baśniach dzielących oba kraje i ubić typowo orientalny interes. Szach zgodził się wstrzymać sprzedaż broni dla walczących przeciw Irakijczykom Kurdów, a Saddam Hussein otworzył żeglugę przez Szat al-Arab dla statków irańskich. Dodatkowa klauzula umowy dotyczyła losu pewnego sędziwego Muły, który mieszkał obecnie w Iraku i miał stamtąd zniknąć. Chodziło oczywiście o Ayatollah Homejniego, który ostatecznie uzyskał zgodę prezydenta Francji na pobyt w tym kraju. Puszka Pandory została otwarta. Podczas gdy Ayatollah, nie ruszając się z Paryża, zajmował pierwsze strony gazet na całym świecie, w Iranie tworzył się szeroki front poparcia dla propagowanej rewolty. Na tle pośredniego uwikłania się Iranu w wojnę ją Kipur, Doszło do częściowej radykalizacji nastrojów, zwłaszcza wśród wojowniczych islamistów, którzy w cichym poparciu Izraela przez szacha widzieli zdradę stanu. Tworzyli oni twardy trzon, wokół którego skupiali się inteligenci, dojrzali i doświadczeni politycznie, ale bez przynależności partyjnej. To im rewolucja zawdzięczała swój ładunek moralny i intelektualny. Oto siły, które złączyły się w celu przeprowadzenia rewolucji islamskiej trzymane razem przez ideologię, a nie przez struktury organizacyjne. Na początku 1978 roku kilka niewielkich, lecz krwawych demonstracji zwiastowało rychłą eksplozję. Do pierwszych, poważniejszych rozruchów doszło w rodzinnym mieście Homeiniego, świętym mieście Kum. Dnia 9 stycznia jedna z manifestacji przyniosła w efekcie 60 osób zabitych. Tydzień później w Tebryzie odnotowano, 100 zabitych, a w meczhedzie 200 osób zabitych. Pogrzeb tych ludzi, którzy chcieli odpowiedzieć na telewizyjny apel Homejniego o obalenie szacha, przekształcił się w demonstrację wiary. Ale jeszcze wtedy sytuację można było opanować, gdyby nie nowe doniosłe wydarzenia. Pierwsze z nich miało miejsce w sierpniu 1978 roku w budynku Kinawa Badanie. Kiedy w kabinie projekcyjnej wybuch pożar, Setki widzów rzuciły się w panice do wyjść, które niestety, jak się okazało, były zamknięte od zewnątrz. Spłonęło wtedy żywcem 377 osób. Szach oskarżył fundamentalistów o podłożenie ognia, i rzeczywiście było to podpalenie, ale mułowie obarczyli winą za ten dramat agentów Sawaku, a większość społeczeństwa była skłonna uwierzyć duchownym. Akcja dramatu przeniosła się do stolicy. W częściowo spontanicznej akcji, która zaskoczyła Teheran, na ulicę wyszły tysiące ludzi. Wykrzykując śmierć mordercom, potępili tych, którzy podpalili kinowe badanie. Pokojowy przemarsz studentów i grupy mułów w krótkim czasie przerodził się w olbrzymią manifestację. Przez ponad dwie godziny ani policjanci, ani żołnierze nie niepokoili jej uczestników. Dopiero potem oddziały rządowe zajęły pozycję w kilku strategicznych punktach miasta, a następnie na zasadzie pokazu siły do akcji wprowadzono uzbrojonych żołnierzy w celu rozpędzenia demonstracji, gwarnej, ale do końca pokojowej. Obyło się bez aresztowań i rannych, żołnierze nie użyli broni, a generałowie utwierdzili się w przekonaniu, złudnym jak się niebawem miało okazać, że najgorsze już minęło. Rewolucjoniści uznali, że już czas na konkretne kroki. Dnia 8 września, na zajutrz po demonstracji, ludzie ponownie wylegli na ulicę Teheranu. Tłumy wypełniły plac Jachlecha i tym razem gubernator wojskowy, generał Wesi w 1984 roku został zamordowany w Paryżu przez agentów irańskich, postanowił interweniować. Niewielki oddział policji starał się nie dopuścić demonstrantów do jednego z gmachów rządowych. Na dach samochodu, który utknął w tłumie, wskoczył agitator i zawołał — Śmierć szachowi! Ten okrzyk bojowy stanowił punkt kulminacyjny. Padł strzał, agitator stoczył się z samochodu na jezdnię, martwy. Na placu zapadła cisza. Ale już po chwili ludzie otrząsnęli się z szoku, wysoko ponad głowy wzniesiono zwłoki i zielony sztandar przesiąknięty krwią. Rewolucja zyskała symbol męczeństwa. Tłum wykrzykiwał swoje hasła, na miejsce incydentu policja sięgnęła posiłki, a gubernator wojskowy rozkazał zablokować ulice wiodące na plac. Ciężko uzbrojeni żołnierze posuwali się powoli, ale niepowstrzymanie, spychając ludzi na środek placu. Obecni na miejscu dziennikarze zagraniczni nie potrafili potem stwierdzić jednoznacznie, czy był to skutek wydanego rozkazu, czy nadgorliwość kilku rozemocjonowanych żołnierzy. W każdym razie nieoczekiwanie wybuchła strzelanina, w wyniku której 700 demonstrantów poniosło śmierć. Szak był zdruzgotany. Wieczorem, podczas telefonicznej rozmowy z prezydentem Jimmy Carterem, zapewniał, że padł ofiarą diabelskiego spisku. Winy nie ponosił tylko on. Eksplozja stanowiła reakcję na praktykowane w Iranie od niepamiętnych czasów metody sprawowania władzy. Sytuację zaostrzyło jeszcze rozporządzenie rządu nakazujące tłumienie rozruchów z całą bezwzględnością. Brutalna przemoc zastosowana przez władzę sprawiła, że masy tym skwatliwiej garnęły się do swoich mułów. Każdy następny incydent mógł jedynie przemieniać zwykłych mieszkańców miasta w nowych rewolucjonistów. Niebawem Teheran stał się widownią najburzliwszych rozruchów od czasu rewolucji Mosadecha. Po latach ucisku ludzie dali wreszcie upust swoim uczuciom gniewu oraz nienawiści do szacha, decydując się na walkę z najlepiej uzbrojoną armią Środkowego Wschodu. Tłum ciskał kamieniami i koktajlami Mołotowa, armia odpowiadała pociskami. Nieszczęścia zazwyczaj chodzą parami. Dnia 16 września, zaledwie parę dni po wydarzeniach na placu Jachlecha, silne trzęsienie ziemi zniszczyło miasto Tabas. Zginęło 20 tysięcy ludzi. Zamiast udać się tam i zapoznać naucznie ze skutkami kataklizmu, Szach pojechał na pobliskie lotnisko, gdzie w nieskazitelnym mundurze pozował do zdjęć w otoczeniu kornie pochylonych generałów i urzędników. W tym samym czasie studenci i mułowie wydobywali spod gruzów zniszczonego miasta zmarłych i rannych. Stan zdrowia Szacha pogarszał się w widoczny sposób, opuszczały go siły. Jego arogancja ustępowała miejsca rozpaczy. Inni zaczęli za niego układać plany. Admirał Olachi, naczelny dowódca marynarki wojennej, przedłożył Szachowi do zatwierdzenia plan użycia wojska. — Proszę pozwolić armii wziąć sprawy w swoje ręce. Wystarczy aresztować pięć tysięcy spekulantów i pięć tysięcy mułów. — Wtedy skończą się te głupstwa. Szach milczał przez chwilę, a wreszcie odparł. Ale to byłoby sprzeczne z konstytucją. Ola Hiza nie mówił. Sprzeczne z konstytucją? A co jest zgodne z konstytucją w tym kraju, znajdującym się na skraju katastrofy i ogarniętym przez fanatyzm religijny, który podniósł już swój ochodny łeb? Najjaśniejszy, panie, to jedyna możliwość uratowania kraju przed anarchią. Rewolucja znajduje się już w tak zaawansowanej fazie, że tylko armia mogłaby odwrócić bieg wydarzeń. Nadszedł odpowiedni moment, ale nie został wykorzystany. Szach był niezdecydowany. A władca pozbawiony siły woli to władca zgubiony. Podobnie jak Ludwik XVI Mikołaj II, również Mohamed Reza II nie wykorzystał ostatniej szansy ocalenia swojej korony. Jego próby modernizacji Iranu, wprowadzenia w XX wiek kraju naznaczonego średniowiecznymi strukturami władzy zakłócały tradycyjny styl życia. Prawdą jest, że mułowie wykorzystywali nastroje panujące w społeczeństwie i odgrywali ważną rolę w kształtowaniu poglądów, przyczyniając się aktywnie do organizowania demonstracji, ale owe tłumy z pewnością nie były tylko bierną, zręcznie manipulowaną masą. Od października 1978 roku w Teheranie i innych miastach dochodziło już niemal codziennie do demonstracji. Decydujący krok został uczyniony 10 października, kiedy załoga gigantycznej rafinerii w Abadanie wstrzymała pompowanie ropy do rurociągów i rozpoczęła strajk. W kraju o największych zasobach ropy naftowej surowiec ten stał się w ciągu jednego tygodnia towarem deficytowym. Mimo ogłoszonego zakazu organizowania demonstracji, 5 listopada 1978 roku, na ulicę Teheranu wyszły znowu olbrzymie tłumy, w tym wiele kobiet w czarnych szatach, aby uczcić wypuszczenie na wolność jednego z mułów. Mułowie byli dla nich jak święci, Szacha natomiast uznano za uosobienie zła w służbie szatana, jakim są Stany Zjednoczone. Wykrzykując śmierć Szachowi... Masy atakowały banki, budynki rządowe, siedziby firm pod kontrolą państwową i miejsca handlu alkoholem. Rozbijały wystawy luksusowych sklepów. Podpalono też kancelarię ambasady brytyjskiej. Zamiast zdecydować się na stanowcze działanie i zapobiec w ten sposób dalszemu rozlewowi krwi, Szach oświadczył. Nie jestem dyktatorem. Monarcha nie może trzymać się kurczowo władzy za cenę życia swoich poddanych. Mułowie nauczyli się wiele od wielkich rewolucjonistów. Wiedzieli już, że przemoc jest opłacalna, bo robi się o niej głośno. Przemoc zmusza do poważnego zajęcia się problemem. Podczas olbrzymiej demonstracji 10 listopada ponad milion zwolenników Homeiniego starło się z oddziałami żołnierzy, którzy zablokowali ulice dojazdowe do pałacu Niabaran. Początkowo strzelali w powietrze, aby powstrzymać tłum, ale gdy demonstranci uformowali się w zwartą, agresywną masę, przestali strzelać w górę. Pierwsze śmiertelne ofiary zrodziły żądze zemsty. Krzyk tłumu zabrzmiała kryk ranionego drapieżnika, odbijający się echem od murów drapaczy chmur i luksusowych hoteli. Potem dziesiątki tysięcy ludzi, których strach ustąpił miejsca fanatycznemu niesieniu, runęło na uzbrojonych żołnierzy stojących im na drodze. — Śmierć szachowi! Kolejne strzały. Pierwsze szeregi padły na jezdnie, następne, na które napierali ci z tyłu, pędziły co tchu. — Śmierć szachowi! Padało coraz więcej ofiar, również spoza tłumu. Ludzie wyskakiwali z okien płonących domów prosto w objęcia śmierci. Ginęli też tratowani przez innych, ogarniętych paniką. Wśród ofiar były kobiety z koszami na zakupy i starcy. Centrum Teheranu pokrywały trupy, ponurą scenerię uzupełniały spalone auta i czarny dym, który wydobywał się z okien budynków. Liczba ofiar wyniosła co najmniej 600 osób zabitych i ponad 3000 rannych. Koniec listopada 1978 roku przybliżył rozstrzygnięcie. Przyjaciele szacha pozostawili go własnemu losowi. Kto mógł, uciekał z kraju. Monarcha coraz gorzej znosił silne obciążenie psychiczne, nerwy zawodziły go już do tego stopnia, że zaczął błagać generałów, aby rozkazali żołnierzom nie strzelać do tłumów. Ale pod względem psychologicznym jest to niemożliwe. Dać żołnierzowi naładowany karabin do ręki i jednocześnie zabronić mu użycia go, nawet w samoobronie. Na ulice stolicy wyjechały czołgi i to, co wydarzyło się w Pradze w 1968 roku... Powtórzyło się dziesięć lat później w Teheranie. Ludzie wdrapywali się na czołgi, obrzucali żołnierze wyzwiskami, opluwali ich. Załogi czołgów były bezradne, otrzymały bowiem zakaz strzelania. Obelgi, a także poczucie własnej bezsilności podkopały morale żołnierzy. Wielu z nich przyłączyło się w końcu do demonstrantów. Mistrz ceremonii Amir Aslan Afshar padł na kolana. — Wasza dostojność? Teheran płonie, trzeba coś zrobić. — Przecież moi żołnierze sprawują nad miastem pełną kontrolę. — Ale wasza dostojność zabronił im się bronić. Błagam, trzeba postawić na czele rządu człowieka silnej ręki. — Kogo ma pan na myśli? — Gubernatora wojskowego, generała Oveisi. Generał był znany ze swej skłonności do tłumienia rozruchów za pomocą rozlewu krwi. Dobrze, zobaczę, co można zrobić, odparł szach. Ale nie zrobił nic, przynajmniej nic, żeby załagodzić sytuację. Na czele rządu postawił bowiem bezbarwnego generała Azhari, człowieka, który zdecydowanie sprzeciwiał się użyciu siły. O położyłby raz na zawsze kres tej rewolucji, natomiast słaby Azhari przyczynił się do dalszej destabilizacji w kraju. Szef wywiadu francuskiego odbył przejażdżkę po mieście, aby przekonać się o rozmiarach problemu, po czym spotkał się z szachem w cztery oczy. — Nigdy nie zezwolę swoim oddziałom strzelać do mojego ludu. — A więc Sir jest pan zgubiony. Natychmiast po powrocie do Paryża, szef wywiadu został wezwany do Pałacu Elizejskiego, aby złożyć meldunek prezydentowi Rzyskardowi d'Estaing. — A więc... — Mamy do czynienia z jeszcze jednym Ludwikiem XVI — odparł szef wywiadu. — W takim razie to już koniec — powiedział prezydent. Stało się jasne, że nie ma co liczyć na pokojowe rozwiązanie. Walki uliczne w Teheranie trwały nadal. Jedna demonstracja zastępowała drugą. Resztki wiernych szachowi oddziałów używały pałek gumowych i gazu łzawiącego. Demonstranci wszystkiego, co im wpadło w ręce. W podpalanych samochodach eksplodowały baki. Odgłosy wybuchów wdzierały się do luksusowych hoteli, w których zakwaterowano dziennikarzy z całego świata. Młodzież, chłopcy i dziewczęta z nieprawdopodobną ofiarnością angażowała się w walkę, korzystając z wyjątkowej okazji, aby wziąć udział w prawdziwej rewolucji. A była to nie byle jaka rewolucja. Podobna do walki Samsona, który, zanim sam zginął pod gruzami świątyni wraz z wrogami, zdołał wstrząsnąć całym gmachem. W święto Aszura, dziesiątego dnia świętego miesiąca Muharam, ponad milionowa masa ludzi przeszła pod pomnik wzniesiony przez szacha na znak świetności swojej dynastii. Na przodzie maszerowali znowu Mustasafini. Można je było rozpoznać bez trudu po nadznym odzieniu i ogolonych głowach, nieśli olbrzymi transparent z napisem — Nasza święta rewolucja jest skierowana przeciw imperializmowi i komunizmowi. Za nimi podążali mułowie w czarno-białych turbanach, deklamujący wersety z Koranu. Jeden z duchownych dał znak i tłum zawtórował głośno. — Wy, pozbawieni praw, powstańcie i brońcie islamu, gdyż to wam nakazuje wasz święty obowiązek. Musa Safini, którzy skuszeni blaskiem wielkiego miasta przebyli do Teheranu, gdzie nie znaleźli niczego prócz lędzy, Zaczęli śpiewać i tańczyć jak derwisze — Jesteśmy świętymi męczennikami, jak nasz imam Hussein. A potem zabrzmiało krzyki fala za falą — Allah jest wielki, homeini naszym wodzem. Masy nie wątpiły, że rewolucja stała się już faktem dokonanym. O ile początkowo rząd nie doceniał siły powstańców, o tyle teraz patrzył już inaczej na rozwój wydarzeń. Premier Ashari okazał się niezdolny do zaprowadzenia ładu, a po kilku dniach sprawowania urzędu zmarł na atak serca. Szach desygnował na premiera Shapura Batiara, jednak sytuacja stała się już beznadziejna. Ambasadorowie amerykański i brytyjski zostali zaproszeni do pałacu Niawaran na audiencję. Szach, po którym widać było zmęczenie, oświadczył, że widzi trzy możliwości — zostać, godząc się na upokorzenie — Zamknąć się w twierdzy nad morzem i pozwolić armii przejąć władzę, albo opuścić kraj. Zdaniem ambasadorów należało w zaistniałych warunkach wyjechać z kraju na pewien czas. Ambasador amerykański otrzymał już z Waszyngtonu zapewnienie, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Szach z przyczyn zdrowotnych opuścił chwilowo Iran. Propozycję tę poparli nawet ludzie z otoczenia Ayatollaha, którzy oświadczyli, że każdy kraj, który jest gotów przyjąć Szacha, cieszyłby się szczególnymi względami przywódców rewolucji. W związku z tym ambasador amerykański złożył w pałacu jeszcze jedną wizytę. Musiał jednak uprzedzić monarchę, że nie może on liczyć w Stanach Zjednoczonych na uroczyste powitanie przez prezydenta USA lub członków gabinetu. Aby złagodzić szok i uszanować poczucie godności Szacha, prezydent Egiptu Anwar Sadat wystosował do cesarskiej pary zaproszenie, aby w drodze do Stanów Zjednoczonych zatrzymała się w Asuanie na wypoczynek. Co ostatecznie skłoniło Szacha do odejścia, pozostanie na zawsze tajemnicą. Dnia 16 stycznia 1979 roku cesarska para po raz ostatni przekroczyła bramę pałacu Njabaran i udała się prywatnym śmigłowcem Szacha na lotnisko, gdzie w silnie strzeżonym pawilonie władcy czekało kilku dziennikarzy, którzy uzyskali zgodę na przeprowadzenie wywiadu. Szach wydał krótkie oświadczenie. — Utworzony został nowy rząd. Jeśli o mnie chodzi, czuję się zmęczony i potrzebuję spokoju. Dziś rozpoczynam swoją podróż. — Jak długo wasza wysokość będzie przebywał za granicą? — zapytał jeden z zagranicznych dziennikarzy. — Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Skutki osobistych słabości Szacha były nieuniknione. Zgasła jego dawna charyzma, ucierpiało poważanie, jakim się niegdyś cieszył, aż nadszedł moment niemocy politycznej. Szach utracił wiarygodność, a także siłę moralną, niezbędną, aby móc skutecznie wzywać do umiarkowania. To nie Ayatollah doprowadził do upadku Szacha. Uczyniły to jego własne demony. Czyniąc chomejniego męczennika, Szach pomógł mu osiągnąć niespotykaną dotąd, jak na Ayatollaha, pełnię władzy i popularności. Imam był czczony jako ucieleśnienie nowego Iranu. Dnia 1 lutego 1979 roku 3 miliony ludzi zablokowały drogę z lotniska. Wszyscy chcieli dotknąć auta, w którym swój triumfalny wjazd do Teheranu odbywał Ayatollah Khomeini, dyktator religijny, mający zająć miejsce autokratycznego monarchy. Dnia 3 lutego 1979 roku Khomeini utworzył Radę Rewolucji Islamskiej. Zachód sądził naiwnie, że odejście despotycznego szacha jest równoznaczne z początkiem stabilizacji politycznej Iranu, w którym wzrostowi stopy życiowej będzie towarzyszył rozwój liberalnej demokracji. Ale Iran był i jest inny. Państwa zachodu, a przede wszystkim arabscy sąsiedzi, przekonali się wkrótce że ster w polityce Iranu obejmuje i dzierży mocno ekspansywny fundamentalizm muzułmański. Dnia 7 lutego partia Homeiniego przejęła kontrolę nad administracją, policją i sądownictwem. Trzy dni później w armii wybuchł bunt i większość oddziałów przeszła na stronę rewolucji islamskiej. Wieczorem 11 lutego wszystkie obiekty wojskowe znajdowały się w rękach zwolenników Homeiniego. Admirał Orachi zdołał uciec, korzystając z pomocy wywiadu izraelskiego, przerostał się do Turcji w tereny górskie. Wielu wojskowych miało mniej szczęścia i padło ofiarą rządnej krwi tłuszczy. Premier Bachtiar pod osłoną nocy i w przebraniu zdążył wsiąść do jednego z ostatnich samolotów, jakie opuściły Teheran, po czym wylądował we Francji, gdzie padł ofiarą skrytobójczego zamachu w 1991 roku. Nowym premierem został mianowany Mehdi Bazargan, długoletni przewodniczący Irańskiego Komitetu Obrony Praw Człowieka. Były premier Amir Abbas Hovejda został aresztowany i doprowadzony przed oblicze jednego z mułów, który wkrótce uzyskał przydomek kat. Nieco później ten sam muła w udzielonym wywiadzie szczycił się, że własnoręcznie zabił Hovejdę. Jednym z najmroczniejszych aspektów rewolucji był styl postępowania islamskich strażników moralności. Jako samozwańczy strażnicy rewolucji wszczęli niszczycielską krucjatę przeciw wszelkim symbolom władzy szacha i dekadenckiej kulturze zachodu. Burzono pomniki, inskrypcje na cokołach zakrajano portretami Homeiniego, zachodnia literatura i amerykańskie auta padały paswą płomieni, dewastowano bary hotelowe, a znalezione tam napoje alkoholowe wylewano do basenów. Bez procesu dokonywano egzekucji na wysokich urzędnikach i oficerach związanych ze starym reżimem. Dokładnie 14 lutego, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych jako Święto Zakochanych, rewolucjoniści wypowiedzieli wojnę szatanowi Stanom Zjednoczonym. Po raz pierwszy celem ataku stała się ambasada amerykańska. A hasło wykrzykiwane przez tłum brzmiało — Śmierć Ameryce! Kulminacja kryzysu minęła, kiedy nowy irański minister spraw zagranicznych złożył ambasadorowi USA wyrazy oficjalnego ubolewania z powodu tego incydentu, ale to, co się stało, miało swoją wymowę. Amerykanie, którzy na mocy poprzednich ustaleń gotowi byli przyjąć szacha, zostali ostrzeżeni. Teraz ich dyplomatom groziło poważne niebezpieczeństwo. Z dnia 1 kwietnia 1979 roku proklamowano Republikę Islamską. Dnia 5 kwietnia stracono byłego premiera Hovejdę oraz szefa tajnej policji Sawak. Tego samego dnia członkowie grupy o nazwie Strażnicy Wiary Koranicznej zamordowali współpracownika Homeiniego Ayatollaha Motahariego. Dnia 14 kwietnia Ayatollah Talekhani, członek nowego rządu, Podał się do dymisji na znak protestu przeciw okrutnym represjom stosowanym w imieniu islamu. Wysiłki szacha podejmowane w celu przekształcenia Iranu w kraju o gospodarce rynkowej na wzór zachodni zakończyły się fiaskiem, bo reformy gospodarcze próbowano wprowadzać z pominięciem niezbędnych w takiej sytuacji przemian politycznych. Trybunał rozpatrujący pozew przeciw Szachowi rozpatrywał tylko ciemne strony okresu sprawowania przez niego władzy, niesprawiedliwość i korupcję. Oskarżono go o odarcie islamu z jego wartości i tradycji kulturowych, o bezduszną modernizację i ignorowanie realiów kraju. Dnia 13 maja sąd rewolucyjny skazał zaocznie Szacha i jego małżonkę na karę śmierci. Podczas gdy islamiści usuwali ostatnie ślady reżimu Szacha, Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie starały się wypracować model współpracy z nowym rządem Iranu, możliwy do przyjęcia przez obie strony. Było już jednak za późno. Zbyt wiele się wydarzyło i postawa Irańczyków uległa usztywnieniu. Według części dyplomatów dawał się zauważyć stopniowy wzrost sympatii prozachodnich. Ale ten optymizm okazał się całkowicie nieuzasadniony. Dnia 5 listopada 1979 roku bohaterscy studenci rozjuszeni zachowaniem tego szatana Ameryki zaatakowali ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Teheranie i zatrzymali jej 60 pracowników jako zakładników. Jeśli chodzi o Szacha, jego Odyseja dopiero się rozpoczęła. Żaden kraj nie chciał udzielić mu u siebie schronienia. Amerykański prezydent Jimmy Carter, którego głównym zadaniem było teraz uwolnienie przetrzymywanych w Tehranie zakładników, postawił sprawę jasno. Dopóki nasi obywatele są przetrzymywani w charakterze zakładników, nie chcę mieć w Ameryce żadnego szacha grającego tu w tenisa. Opuszczony przez wszystkich i naznaczony przez chorobę, szach błąkał się po świecie. Jego tułaczka dobiegła kresu w Egipcie 27 lipca 1980 roku. Mohammad Reza Pachlawi był szachin szachem przez 38 lat. Tragedia dynastii Pachlawich polegała na istnieniu dwóch fundamentalnych przeciwieństw. Arogancki, rozmiłowany w zbytku i niezdecydowany monarcha, który brzydzi się przelewem krwi, a mimo to jest odpowiedzialny za przelanie mnóstwa krwi, Jednocześnie wykształcony myśliciel, powściągliwy i osamotniony, który mimo woli znalazł się w centrum dramatycznego konfliktu, a następnie posłużył się religią, aby wysunąć oskarżenie przeciw systemowi społecznemu, który zdążył się już przeżyć. Upadek Cesarstwa irańskiego i pośredni wpływ tego wydarzenia na inne domy panujące nie oznacza jeszcze końca monarchii konstytucyjnej. System ten będzie funkcjonował dalej, dopóki monarchowie zachowają określone warunki. Będą pochodzili z rodzin królewskich, pozostaną apolityczni i po prostu będą obecni. Z pewnością jednak stanowi koniec pewnej epoki. Historia odnotuje fakt, że Mohamed Reza Pachlawi, Szachin Szachiranu, był ostatnim monarchą z potężnej dynastii, która przyznała sobie prawo do sprawowania nieograniczonej władzy z Bożej łaski. Jeśli chodzi o kraj, z pewnością pójdzie on własną drogą, tak jak dzieje się to od tysięcy lat. Słowo końcowe, konkluzje Czasy się zmieniają Dziś jest nie do pomyślenia, aby jakikolwiek dramat w rodzinie władcy mógł się odbyć w tajemnicy przed światową opinią publiczną. Czasy samobójstwa arcyksięcia Rudolfa, który zakończył życie w ramionach swojej metresy, a policja i dwór utajnili całą aferę, to już przeszłość. Współczesne dynastie monarchów europejskich oraz amerykańscy prezydenci stają się ofiarami rządnej sensacji brudu prasy bulwarowej. Przed piórem dziennikarza lub niedyskretnym okiem kamery nie umknie żadne wydarzenie. Dzieje się tylko to, co prezentuje telewizja. Jeśli nawet komuś z panujących uda się na krótką chwilę zgubić śledzącego media, znajdzie się i tak przygodny świadek, który sprzeda tę czy inną informację redakcji jakiegoś piśmidła. Dzięki tragediom na dworach królewskich lub pikantnym historyjkom dotyczących prezydentów, można zarobić mnóstwo pieniędzy. Opinia publiczna ma prawo do informacji. Wydając pochopny osąd, ludzie wykazują tendencję do wymazywania nazwisk wielkich osobowości z wiecznej księgi dziejów. Egzekucja za pomocą pióra. Oto jeszcze jeden rodzaj śmierci. Koniec książki Erika Durszmida. Schyłek wielkich dynastii. Czytał Ryszard Rębiszewski.